Serdecznie wszystkich słuchaczy. Moim gościem jest dzisiaj Łukasz Mastelerek. Witam. Cześć Łukaszu. Będziemy dzisiaj rozmawiać o powstaniu wielkopolskim. Dla słysłości, ponieważ były dwa powstania wielkopolskie, będziemy rozmawiali o tym, które wybuchło w 1918 roku. I na, warto dodać, że było to powstanie, które zakończyło się pełnym sukcesem. Łukaszu, oddaję głos Tobie. Na początek może powiedz, co skłoniło Cię w ogóle do poruszenia tego tematu? Chciałem poruszyć ten temat, ponieważ wiele osób nie wie o tym powstaniu, a chyba najsławniejszym powstaniem bardzo czczonym w Polsce jakie wybuchło było powstanie warszawskie moim zdaniem całkiem niesłusznie ponieważ to powstanie po pierwsze nie powinno wybuchnąć a po drugie zakończyło się klęską dlatego chciałem wszystkim naszym słuchaczom przybliżyć powstanie wielkopolskie, które dla odmiany zakończyło się całkowitym sukcesem i Właśnie to powstanie moim zdaniem powinno, z tego powstania Polacy powinni brać przykład i wyciągać wnioski na przyszłość. No tak jak mówisz, mało, mało wiemy, mało słychać na, te, na temat tego powstania. Być może dlatego, że Polacy lubują się właśnie w takich wydarzeniach, które co prawda w jakiś sposób no, pokazały właśnie odwagę i waleczność narodu, ale jednocześnie doprowadziły do klęski. Natomiast w momencie, kiedy faktycznie mamy podstawy do tego, żeby być czegoś dumni jako, jako Polacy, no, zapominamy o takich sprawach, które tak jak mówisz, z których powinniśmy być dumni i o których powinniśmy pamiętać, o takich rzeczach, które nam wyszły jednym słowem. No dobrze, ale może opowiedz nam o tym, dlaczego to powstanie wybuchło, co było przyczyną i jakie okoliczności doprowadziły do tego? Sytuacja, która sprzyjała powstaniu wielkopolskiego, miała miejsce już na terenie samych Niemiec. Tam ludzie porwani hasłami głoszonymi przez rosyjskich komunistów buntowali się i dochodziło do masowych buntów, między innymi bunt w Hamburgu czy marynarzy w Kilonii niemieckiej. To bardzo osłabiło cesarstwo niemieckie, którego cesarz musiał uciekać. Po drugie, przegrana wojna pierwsza światowa na zachodzie. Bardzo to podkopało morale Niemców i osłabiło ich nie tylko mentalnie, ale także militarnie. Po trzecie Niemcy, Polacy, którzy mieszkali na terenie cesarstwa, akurat w tamtym okresie Wielkopolska była przyłączona do cesarstwa niemieckiego, mieli coraz większe prawa. Wynikało to z tego względu, że Polacy weszli w tą całą niemiecką strukturę i by mieli swoich przedstawicieli w armii, w dowództwie armii później. Z, z tego też tytułu zyskiwali coraz większe przywileje, wiadomo, że im więcej zyskiwali przywileje, tym więcej chcieli, co w konsekwencji doprowadziło do powstania. Oczywiście takim punktem zapalnym, od którego powstanie się zaczęło, był przyjazd Ignacego Paderewskiego do Poznania, który miał nie mieć miejsca. Niemcy mieli nie dopuścić do tego przyjazdu Niestety Polacy nie pozwolili Niemcom, aby Paderewski odjechał z Poznania bez odwiedzenia tego miasta, co bardzo doświadczyło Niemców, i to był punkt zapalny, który był przyczyną taką bezpośrednią powstania. Dobrze, Łukasz, a ciekawy jestem, dlaczego właśnie może też niektórzy słuchacze nie wiedzą, dlaczego ten przyjazd Poderewskiego tak bardzo rozwcieczył Niemców. Możesz powiedzieć kilka słów na ten temat? Paderewski opowiadał się za niepodległością Polski, a poza tym był pupilkiem władz francuskich i angielskich które to państwa były śmiertelnymi wrogami Cesarstwa Niemieckiego. Oczywiście z racji tego, że te państwa były wrogami Cesarstwa Niemieckiego, wynikało to, że stają się automatycznie naszymi sprzymierzeńcami w dążeniu do niepodległości. Dlatego tak bardzo Niemcom zależało, aby Paderewski w Poznaniu się nie pojawił. Może Niemcy bali się takiej propagandy ze strony, tak? Tutaj tak, po, tak, tych tak. państw, któremu. i tego, że Paderewski mógłby pociągnąć za sobą ludzi w jakiś sposób, żeby m, stanęli jak gdyby przeciwko temu cesarstwu niemieckiemu, tak? O to chodziło. Dokładnie i to właśnie się stało. Całkowite słuszne przewidywania Niemców spełniły się niestety tysiące Polaków wiwatowało Paderewskiemu w trakcie pobytu w Poznaniu, co rozwścieczyło Niemców, którzy nie życzyli sobie tego. No tak. To już wiemy, dlaczego Niemcy byli tak rozwścieczeni samą możliwością przyjazdu Paderewskiego. Czy chcesz jeszcze coś dodać o sytuacji przed powstaniem? Właściwie to już omówiliśmy, omówiłeś te okoliczności, wydarzenia polityczne, które miały miejsce wówczas jakieś ważne, oprócz tego, co powiedziałeś, wokół których właśnie to powstanie w jakiś sposób się wyłoniło? W czasie, kiedy zakończyła się pierwsza wojna światowa, świat... E, e, praktycznie ustanawiał e, e, poszczególni przedstawiciele państw, e, brali udział w dyskusji, w konferencji pokojowej na temat e, granic e, po wojnie ówczesnych państw i oczywiście powstanie wybuchło także z tego powodu, ponieważ e, im bliżej było do zakończenia konferencji, tym e, e, Szybciej musiało wybuchnąć to powstanie, ponieważ, jak wiadomo, Niemcy za darmo nie oddaliby nam tylko Polski. Musieliśmy to sobie wywalczyć, a jeżeli im więcej wywalczymy sobie ziemi, tym... i wtedy ten stan faktyczny, który będzie miał miejsce, czyli że Wielkopolska praktycznie w całości była w posiadaniu Polaków, zostanie po prostu utrzymany przez konferencję pokojową, która miała miejsce. Po, takiej, po tej konferencji już by było ciężko o usankcjonowanie w prawie międzynarodowym naszych roszczeń terytorialnych. Czyli Polacy spieszyli się, żeby jeszcze zdążyć jak najwięcej tych ziem odzyskać przed tą konferencją, tak, żeby one zostały w jakiś sposób no, usankcjonowane, tak? Żeby to już stało się, że tak powiem, znaczy, żeby no, zostało zatwierdzone taką oficjalną decyzją. I dlatego ten pośpiech, i dlatego ta szybka organizacja, stąd, tak? Tak. Łukasz, powiedz może coś na temat przebiegu powstania. Jak rozgrywały się te wydarzenia? Może zacznijmy od Poznania, bo tam to wszystko się zaczęło od przyjazdu Paderewskiego. Niemcy, którzy chcieli, aby przywrócić się gdyby swojej swoim działaniom pewną powagę, pewien, pewien majestat y, y, ruszyli y, na Poznań y, y, zrywając y, te wszystkie wywieszone flagi angielskie, francuskie, depcząc y, flagi polskie, chcieli dać y, w ten sposób y, y, upust swojej złości, ale chcieli przywrócić swoją dominację na tych terenach, na terenach wielkopolskich. Jednakże Polacy, którzy już wcześniej byli w armii, w armii Pruskiej, byli w dowództwie Armii Pruskiej, mieli wgląd w działania armii, doskonale sobie z tym poradzili. Opanowali posterunek policji w Poznaniu i faktycznie pozbyli się stamtąd Niemców. Później już działania zbrojne miały taki sam przebieg, między innymi w Witkowie, w wielu miejscowościach mniejszych Wielkopolski, gdzie w taki sam sposób Niemcy musieli opuścić te ziemię. Oczywiście sytuacja miała miejsce, miała, była jak gdyby odwrócona. Raz Niemcy przyjmowali z powrotem różne miasta, raz Polacy je znowu odbijali. No i taki mniej więcej, miał, miało przebieg to powstanie. Oczywiście często nie trzeba było używać siły, ponieważ Niemcy poddawali się bez walki zbrojnej, dlatego to powstanie mogło się udać. To znaczy już może byli przerażeni trochę tymi wcześniejszymi sukcesami i tymi działaniami Polaków, gdzie z powodzeniem zajmowali oni kolejne miasta, tak? I być może już sama wieść o tym, która tam gdzieś była niesiona na tyle no, ich przeraziła, że postanowili oddać kolejne miasta bez walki. Być może to też właśnie tym było spowodowane. Jak myślisz? Myślę też, że porażka w I wojnie światowej osłabiła Niemców na tyle, że nie mieli już chęci ani do walki, ani do żadnych kolejnych mhm. wojen. Oczywiście gospodarka niemiecka też była w opokanym stanie, także było masę, masę innych problemów, które, które zajmowały Niemców. Znaczy nie było też dostatecznej mobilizacji, nie było motywacji, tak jak mówisz, mieli wszystkiego dosyć, no i tak samo ta sytuacja gospodarcza, tak? tak jak wspomniałeś. I tutaj ktoś wyczuł dobry moment, żeby wykorzystać tę sytuację. No i Polacy faktycznie, tak jak wspomniałam, no, wyczuli ten moment, żeby coś dla siebie walczyć, odzyskać. I tak myślę, że ta osoba była dobrym strategiem, bez względu na to, kto to był. No dobrze, to może opowiedz, jak to powstanie się zakończyło i opisz pokrótce sytuację, która miała miejsce po powstaniu wielkopolskim. Powstanie wielkopolskie formalnie zakończyło się 16 lutego 1919 roku. Oczywiście to było formalne zakończenie, mhm. walki często trwały... Jeszcze dłużej w niektórych rejonach, oczywiście Polacy dominowali, zdobyli Poznań, Bydgoszcz, wiele miejscowości, takie jak Witkowo, Knurów, tych pomniejszych. Powstanie zatrzymało się 4 km od miasta Piły, a to dlatego, że zakończyła się właśnie w tym okresie konferencja i należało zaprzestać walk. Oczywiście po powstaniu ziemie wielkopolskie zostały włączone do państwa polskiego, a władze wielkopolski i armia przeszły pod dowództwo państwa polskiego. Um, czyli to tak pokrótce nam opisałeś, w jaki sposób się zakończyło sytuacja po powstaniu, a nieco później, może jak to zwycięskie powstanie wpłynęło na dalszy los tutaj Wielkopolski, ale też całego kraju. Możesz kilka słów na ten temat powiedzieć? Dzięki powstaniu kraj Polska mogła przyłączyć do siebie tereny Wielkopolski. Oczywiście cała infrastruktura, która tam była wybudowana, cały system, który obowiązywał, zostały przejęte przez państwo polskie. Oczywiście był to na owe czasy dosyć nowoczesny system i nowoczesne technologie, także gospodarczo, także przyczyniło się do wzrostu zamożności Polaków. No i oczywiście zdobycze terytorialne były ogromne. To ja jestem ciekawa, czy sam fakt właśnie, że te ziemie były pod obcym panowaniem, że tak powiem, a ta technologia, dlaczego tak czytam, czy gospodarka w jaki sposób różniła się od tych pozostałych terenów tych pozostałych części Polski? W jaki sposób, jak mówisz, ona jakby wielkopolska, która została odzyskana, przyczyniła się do wzrostu gospodarczego, do, do zamożności mieszkańców i tak dalej z pozostałej części Polski? Co takiego wyróżniało te obszary od, od, pozosta od pozostałych miast w Polsce, jeżeli chodzi właśnie o Wielkopolskę? Wiesz coś na ten temat? Bo to mnie tak zainteresowało. W pozostałej części Polski, czyli dawny zabór rosyjski i dawny zabór austro-węgierski, tam panowała bieda. I niestety obszary tamte były w owym okresie w porównaniu do Wielkopolski cywilizacyjnie zacufane, ponieważ Niemcy na swoich terenach okupowanych posiadali doskonałą, jak nowe czasy, technologie, doskonałe drogi. Wszystko działało praktycznie jak w zegarku. Gospodarka była w całkiem dobrze utrzymana. Wiele zakładów zostało wybudowanych, Także, natomiast na ziemiach dawnego zaboru rosyjskiego i austro-węgierskiego gospodarka praktycznie nadawała się do odbudowania, była w zniszczach. Rosjanie zostawili po sobie e, e, chaos, e, hmm. który. E, no trzeba wiele było. Tyle lat minęło, zanim e, e, jakoś e, e, te ziemie dawnego zaboru rosyjskiego, Trzosco-Węgierskiego doszły do e, poziomu, na którym są chociażby dzisiaj. No tak, to też właśnie tutaj nam pokazuje, no oczywiście nie chwaląc, nie pochwalając w jakiś sposób naszych zaborców, ale pokazuje te różnice między właśnie mentalnością czy sposobem myślenia tych poszczególnych naszych sąsiadów tutaj, którzy nas najechali w tym czasie. Tak jak mówisz, no Niemcy dbali o swoje ziemię, natomiast no Rosjanie troszeczkę inaczej, czy tam y, y, austro inaczej trochę podchodzili do sprawy i być może byli nastawieni głównie na eksploatację tych dóbr. To tajne, no, ale to już taka krótka dygresja tylko, y, y, ponieważ właśnie to, o czym powiedziałeś, tak mnie zainteresowało. Y, co jeszcze, Łukasz? Czy chciałbyś coś... Y, dodać, bądź też już przejdziemy do jakiegoś podsumowania? E, podsumowując cały temat, e, tą dzisiejszą audycję dedy, dedykuję e, e, wszystkim Polakom, aby brali z niego przykład, e, aby się wzorowali na tym powstaniu e, e, Akurat to powstanie jest godne wyciągania wniosków, nie inne powstania, które zakończyły się klęską i nie miały racji bytu. Wiadomo, że żeby wybuchło powstanie i zakończyło się sukcesem, wróg musi być słaby, musi mieć problemy nie tylko zewnętrzne, ale i wewnętrzne. I oczywiście muszą być ku temu mocno sprzyjające okoliczności na arenie międzynarodowej. W przypadku innych powstań, które toczyliśmy, a które zakończyły się klęską, takich sytuacji niestety nie było. Więc warto przyjrzeć się temu powstaniu, wziąć i brać z niego przy... To znaczy, ja zrozumiałam Twoje słowa, Łukasz, w ten sposób, że jeżeli już się do czegoś zabieramy, to powinniśmy robić to z głową. To oczywiście. znaczy, no to właśnie głównie na tym y, tutaj y, polega. Y, dobra strategia, dobre wyczucie. Y, oczywiście nie zawsze są takie sprzyjające okoliczności, a czasem trzeba, trzeba było podjąć jakieś działania, ale już wspominając te wydarzenia historyczne, nie ma sensu skupiać się na tych klęskach i roztrząsać, roztrząsać te nieudane, jakieś tam podejmowane działania, natomiast faktycznie skoncentrować się na tym, co nam wyszło i brać z tego przykład, wyciągać wnioski. Natomiast wyciągać wnioski również z tych nieudanych jakichś akcji, to znaczy w tym sensie, co należałoby zmienić, czy też... Jakie inne kroki należałoby podjąć, żeby jednak kiedyś w przyszłości, mam nadzieję, że nie będzie takich sytuacji. Ale to nie tylko jeżeli chodzi o powstanie, ale też w każdej dziedzinie życia, czy też w każdej jakiejś większej akcji, w której Polacy biorą udział. Powinniśmy brać przykład z tych pozytywnych wydarzeń, a wyciągać wnioski z tych negatywnych, to znaczy wnioski takie, to czego robić się nie powinno. To kilka zdań ode mnie. Nie, no bardzo, bardzo słusznie podsumowałaś cały temat, Ania. Z z, tutaj przepraszam, ale jeszcze chcę podkreślić, nie jestem historykiem i no można powiedzieć, że słyszałam o powstaniu wielkopolskim, ale też nie zagłębiałam się nigdy w szczegóły, także jeżeli... An tutaj coś powiedziałam takiego, no... nie do końca moje przemyślenia są może trafne, to zaznaczam, że nie zajmuję się wydarzeniami historycznymi. Nie jestem historykiem. Także to z góry mówię, żeby tutaj słuchacze mi wybaczyli jakieś ewentualne niedociągnięcia. Dziękujemy wszystkim słuchaczom za... Właśnie wysłuchanie naszej audycji. Dziękuję również Łukaszowi, który zgodził się wziąć w niej udział. Bardzo dziękuję za rozmowę i zapraszam na kolejną audycję.